Cześć moi drodzy, jak się macie? Co słychać? Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. Witam wszystkich stałych słuchaczy oraz wszystkich, którzy są po raz pierwszy. Cieszę się, że jesteście. Jeśli tak jest, jeśli słuchacie podcastu realpolish.pl pierwszy raz, to pozwólcie, że wam się przedstawię. Mam na imię Piotr, mieszkam w Warszawie i robię dla was podcasty po to, żebyście mieli ciekawe materiały do nauki języka polskiego. Chcę wam pomóc w ten sposób w nauce polskiego. Myślę, że jeżeli mamy nagranie i jednocześnie mamy tekst, to mamy doskonałe narzędzie do nauki języka. Zawsze możemy sprawdzić w tekście słowo, zdanie, Albo większy fragment, którego nie rozumiemy. Możemy coś przetłumaczyć na swój język. Możemy słuchać i czytać. Możemy tylko czytać, a potem słuchać. Mamy wiele różnych możliwości ćwiczenia języka, którego się uczymy. Mam nadzieję, że ze mną się zgadzacie. Bo dla mnie ta metoda jest doskonała i działa w moim przypadku bardzo dobrze. Ja bardzo wierzę w tę metodę i dlatego przygotowuję dla Was podcasty, kursy z historyjkami. Mamy klub VIP z filmikami i wszystkie moje materiały mają tekst i nagranie audio. Jeśli chcecie czytać i słuchać podcastów, to zapraszam właśnie do subskrypcji klubu VIP. Jeśli będziecie w klubie VIP, to po zalogowaniu wszystkie teksty podcastów będą odblokowane i będziecie mogli je czytać. Tak jak mówiłem, ja stosuję taką metodę przy nauce języka hiszpańskiego. Dużo słucham, czytam i to bardzo mi pomaga. Jeśli słuchaliście ostatniego podcastu, to wiecie, że byłem w Barcelonie. I chciałem wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z mojego hiszpańskiego, chociaż robię wiele błędów, to dawałem sobie radę i wszędzie gdzie mogłem mówiłem po hiszpańsku. To było dla mnie bardzo przyjemne przeżycie, bardzo przyjemne doświadczenie. A propos hiszpańskiego Niedawno dostałem nagranie od Guillermo Który mieszka w Burgos na północy Hiszpanii I doskonale mówi po polsku Chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali nagrania od Guillermo Posłuchajcie Cześć Piotr Nazywam się Guillermo Jestem Hiszpanem Mieszkam w Burgos Burkos to miasto na północy Hiszpanii i tu mieszkam z moją żoną, która jest Polką, jest z naszym małym dzieckiem, które ma dwa lata. Już byłem w Polsce kilka razy, dwa-trzy razy za rok, i, bo moje teściowie mieszkają w Łodzi, ale mój szwagier mieszka w Warszawie ze swoją żoną i często tam idzie również. Też byłem w Krakowie kilka razy i nawet w Augustowie na wakacjach. Z pewnością wiesz gdzie jest w Augustów. Mm, już od dawna starałem się nauczyć mówić po polsku, bo pierwszy raz, kiedy dojechaliśmy do Polski, czułem się naprawdę, naprawdę źle. To było dawno temu, ale, ale pamiętam, ja czułem się jak meble bo tylko potrafiłem mówić cześć, papa, tak nie i koniec. <śmiech> za pięć minut nic nie rozumiałem i moja żona musiała tłumaczyć mi wszystko. Na początku starałem się uczyć polskiego książkami z gramatyką i za dwa, trzy tygodnie okazało się być bardzo nudne. Interesujące, ale nudne. Mam 3 cztery książki i prawie już nie używam ich. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jest bardzo dobry kurs z gramatyką opublikowany przez Uniwersytecie z Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Znalazłem Twoją stronę przez internet i bardzo mi się spodobała. Słuchałem podcastów, 100 historiek i naprawdę myślałem, że dużo poprawiłem. Ale w końcu też czułem się trochę leniwy i nie znalazłem siły i motywacji, żeby nauczyć więcej. Ale to wszystko się zmieniło dwa lata temu, bo nasze dziecko się urodził i oczywiście chcemy, że on będzie mówił po polsku, bo on, on tego potrzebuje. Moje teściowie tylko mówią po polsku, trochę po rosyjsku, co jest nawet gorzej. I w ten sposób obiecywałem robić ten wysiłek, żeby poprawić mój polski. I teraz co je nie mówimy po polsku w domu, bo przedtem nie tak było, bo moja żona bardzo dobrze mówi, mówi po hiszpańsku. Ona mówi płynnie, nie? i dla nas było łatwiej mówić po, po tym języku. Ehm, jak mówiłem, mówimy po polsku w domu oglądamy bajki po polsku z malutkiem ja czytam gazety oglądam wiadomości po polsku przez internet nie wiem e, robię co mogę ale dzięki twych podcastów też potrafiam słuchać je kiedy, kiedy dojdzie do pracy jest powrotem i w końcu wszystko pomaga chciałem ci powiedzieć Piotr że jest bardzo dumny nie że jestem bardzo dumny, bo mogę powiedzieć, że jestem pół Polakiem i mam naprawdę polskie w sercu. Bardzo mi się podoba Polska, polskie tradycje, polskie, polska kultura. Nie wiem, ale. A i oczywiście w ten sposób mogę zaspiewać hymn narodowy, bo hiszpański hymn nie ma, nie ma tekstu. No i co jeszcze? Nie wiem. To moje pierwsze nagranie i mam nadzieję, że nie będzie ostatnie. Dziękuję bardzo za pomoc, za podcasty, za filmiki i tak dalej. I jesteśmy w kontakcie. Papa. Pa. Ja również dziękuję. Pozdrawiam Ciebie, małżonkę i synka oraz całą Waszą rodzinę. Guillermo zrobił wspaniałe postępy, prawda? Mówisz bardzo dobrze, bardzo wyraźnie. Nie ma problemów ze zrozumieniem Prawie nie ma pomyłek gramatycznych Naprawdę, jak to mówimy, wielki szacun Dziękuję za nagranie, za miłe słowa Bardzo mi miło dostawać takie nagrania od was To dla mnie zawsze wielka przyjemność Przede wszystkim dlatego, że wiem Że tam po drugiej stronie, po drugiej stronie internetu są tacy ludzie jak ja, czyli wy. Wszyscy mamy ten sam cel, wszyscy mamy to samo marzenie, żeby móc porozumiewać się w nowym języku. W waszym przypadku jest to język polski. Dlatego się bardzo cieszę, że mogę wam pomagać. Prowadząc tę stronę, robiąc podcasty, webinary, kursy, filmiki, ale gdy dostaję wiadomości, a szczególnie nagrania, to stajecie się dla mnie bardziej realni. Słyszę głos, poznaję waszą historię. To wszystko bardzo inspirujące i bardzo przyjemne. Dziękuję bardzo. I oczywiście proszę o jeszcze. Przysyłajcie do mnie nagrania po polsku. Moi drodzy, teraz jest październik 2017 roku Pamiętacie, co wydarzyło się dokładnie 100 lat temu w Rosji? 100 lat temu w Rosji miało miejsce wydarzenie, które zmieniło świat Świat nie byłby taki, jaki jest, gdyby nie rewolucja październikowa która wybuchła właśnie 100 lat temu. O tym właśnie chciałbym dziś opowiedzieć. Myślę, że to ciekawy temat. Na pewno jest skomplikowany i nie będę mógł opowiedzieć wam wszystkich szczegółów. Nie jestem historykiem, ale przecież nie o to tu chodzi Chodzi o to, żeby posłuchać czegoś interesującego po polsku Chodzi o to, żebyście zaczęli myśleć po polsku Bez tłumaczenia w myślach na swój język Taki jest mój cel Zatem cofnijmy się w czasie do końcówki XIX wieku Sytuacja jest taka. W Rosji od 300 lat rządzi ta sama dynastia, Dynastia Romanowów. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy wiecie, że w żyłach Romanowów płynie krew niemieckiego rodu Holstein-Gottorp. Było to tak. Linia męska Romanowów wygasła w 1730. Roku. Ale spokrewniony z nimi niemiecki ród Właśnie Holstein gottorp Przyjął nazwisko Romanowów Jako nazwę swojego rodu I dlatego ród Romanowów trwał dalej Nie wiem czy wiecie To jest bardzo ciekawe Filip, mąż Elżbiety II Królowej Anglii Tej, która teraz jest królową Również pochodzi z rodu Holstein-Gothorp, ale z jego greckiej linii. Wygląda na to, że wszyscy arystokraci są ze sobą w jakiś sposób spokrewnieni, prawda? Dobrze, ale wracajmy do Rosji w końcu XIX wieku. Rosja w tym czasie to ogromne imperium, które rozciąga się od Morza Bałtyckiego aż po Wyspy Japońskie. Taki ogromny kraj wydaje się bogaty, prawda? Jednak większość ludzi Żyje w tym czasie w Rosji w biedzie Większość ludzi to bardzo biedni wieśniacy Ale co ciekawe Nawet carowi Aleksandrowi II Brakowało pieniędzy Między innymi dlatego sprzedał Amerykanom Alaskę za 7 milionów dolarów To był chyba interes życia dla Ameryki Kupić Alaskę za 7 milionów dolarów? Wyobrażacie sobie teraz Jak musiał potrzebować pieniędzy rosyjski car Skoro tak tanio sprzedał całą Alaskę I chociaż to ciekawa historia To nie o tym dziś będziemy mówić Tak jak mówiłem, większość ludzi w Rosji Była bardzo niezadowolona z rządów cara Potrzebne były reformy i car takie reformy obiecał, ale nie zdążył ich wprowadzić, bo w roku 1881 zginął w zamachu bombowym zorganizowanym przez polskiego terrorystę i rewolucjonistę. Pamiętacie, że Polska była w tym czasie pod zaborem rosyjskim, więc nie jest dziwne, że organizowano zamachy na cara. Miejsce po Aleksandrze II przejął Aleksander III, który wrócił do polityki despotyzmu i nie miał zamiaru wprowadzać żadnych reform Rządził silną ręką W końcu Aleksander III zmarł w 1894 roku i jego z kolei następcą został jego syn Mikołaj II Romanow jego żona była Niemką, co później wydaje się miało pewne znaczenie dla rządów cara. Ludziom nie podobało się to, ale o tym opowiem za moment. Zatem, w jakiej sytuacji jest Rosja pod koniec XIX wieku? Imperium rosyjskim rządzi car Mikołaj II. I jest to władza absolutna Car w Rosji ma władzę ponad wszystkimi Nie istnieje tam parlament To car decyduje o całej polityce Mikołaj II jest konserwatystą I nie podoba mu się dzielenie władzą Pozwólcie, że łyknę sobie łyczka wody I już przechodzimy do mm, Dalej do naszej historii Zatem mamy bogatych Rosjan Tak jak car Mamy burżuazję Ale w imperium rosyjskim ponad 90% ludzi to rolnicy Którzy są bardzo biedni Głodują Dosłownie nie mają co włożyć do ust a cały majątek należy oczywiście do burżuazji. Dodatkowo, na początku XX wieku, w roku 1904, między Rosją i Cesarstwem Japonii wybucha wojna, którą Rosja przegrywa. Sytuacja robi się po prostu tragiczna. Ludzie umierają z głodu na ulicach. Część ludzi ze wsi przyjeżdża do miast – żeby pracować po 16 godzin dziennie w wielkich fabrykach Jednak ludzie nie mogą dłużej już tego wytrzymać Mają tego dość Dlatego w 1905 roku pod pałacem cara zbiera się manifestacja Tysiące robotników strajkuje Nie idą do pracy, ale idą pod pałac cara ten pałac nazywa się Pałac Zimowy Piękny pałac w Petersburgu, stolicy Imperium Robotnicy zaczynają skarżyć się carowi Mówią, nie może tak być, pracujemy po 16 godzin dziennie Ale nie mamy za co żyć Nie mamy żadnych praw i tak dalej, to nam się nie podoba Niech car coś zrobi z tym, niech pomoże robotnicy przedstawiają listę swoich postulatów zmniejszenie czasu pracy lepsze wynagrodzenie reprezentację swojej klasy w rządzie wolność wypowiedzi Myślą, że car powie okej okay, nie ma sprawy pogadajmy pogadajmy o tym ale nie car nie miał zamiaru rozmawiać i roz i po prostu rozkazał strzelać do ludzi. Wojsko oczywiście wykonało rozkazy i przed Pałacem Zimowym zginęło wtedy ponad 100 osób. Ten dzień nazywa się teraz Krwawą Niedzielą. Myślę, że Mikołaj II nie zdawał sobie sprawy, że ten dzień zmienił historię Rosji i również Całego świata Gdyby car Mikołaj II Wtedy spełnił postulaty Przynajmniej Ich część Być może świat dziś wyglądałby inaczej A rodzina Romanowów Nadal rządziłaby Rosją Kto wie Krwawa niedziela była iskrą Która spowodowała masowe protesty Strajki Sytuacja stała się Bardzo Napięta Wybuchła Rewolucja 1905 roku W efekcie tej rewolucji Car musiał podpisać Manifest W którym obiecuje Kilka zmian Między innymi Wprowadzenie systemu parlamentarnego Czyli Reprezentacji narodu We władzy I tak powstała Duma. Ludzie mieli nadzieję być reprezentowani w Dumie przez swoich przedstawicieli. Miał to być system demokratyczny. Duma miała dzielić władzę z carem. Jednak car nie chciał łatwo dzielić się władzą. Myślę, że to jedna z przyczyn wybuchu rewolucji w 1917 roku. Mikołaj II miał taką okazję, żeby dzielić się władzą z dumą Ale nie do końca tak było, bo Mikołaj II miał prawo weta Czyli zawsze mógł powiedzieć nie I często z tego prawa korzystał Lata mijały i w końcu przyszedł rok 1914 W którym wybuchła pierwsza wojna światowa Wojna rozpoczęła się od konfliktu między wielkimi mocarstwami. I więcej o tej wojnie raz już wam opowiadałem, na przykład w podcaście numer 291 o traktacie wersalskim, który kończył tę wojnę. Zatem Rosja bierze udział w wojnie przeciwko Niemcom. Być może Mikołaj II miał nadzieję, że wojna Pomoże wzmocnić patriotyzm, że ludzie zaczną wierzyć w siłę cara, że odrodzi się nacjonalizm i car znowu będzie wielkim przywódcą Ale tak się nie stało, bo Mikołaj, trochę jak to dziś mówimy, zawalił sprawę Car był przecież przywódcą armii, a wyobrażacie sobie, jakie ta wojna ma skutki dla Rosji Rosja jest dość słaba, ludzie umierają z głodu, ceny rosną w nieskończoność, jest ogromna inflacja, bieda, głód. Było źle, ale teraz jest jeszcze gorzej. Jest po prostu tragicznie. Wojsko coraz bardziej zastanawia się Czy w ogóle walczyć za cara? Żołnierze tracą motywację Bieda, głód Brak jakichkolwiek nadziei na poprawę Rodziny tracą mężczyzn na wojnie Miliony ludzi tracą życie Pierwsza wojna światowa to po prostu koszmar Prawdziwe szaleństwo Teraz przerwę Trochę opowiadanie o Rosji i opowiem wam o pewnych ideach, które zrodziły się w Europie w XIX wieku. Przenosimy się do Niemiec. W Niemczech mamy filozofa, teoretyka, który zastanawia się nad światem, nad społecznością. Ten filozof nazywa się Karol Marx. Na pewno o nim słyszeliście Marks widzi świat podzielony na dwie części Mamy zwykłych ludzi, robotników, wieśniaków albo rolników Nazywamy ich proletariatem, czyli najniższą warstwą społeczną Proletariat pracuje, pracuje i pracuje Ale nic z tego nie ma Wciąż jest biedny Ponieważ nie jest właścicielem tego co wyprodukuje To jest proste Pracujesz, pracujesz Ale wszystko oddajesz właścicielowi fabryki Czy to się może komuś podobać? Hmm, chyba tylko właścicielowi fabryki z drugiej strony jest burżuazja, czyli ludzie, którzy mają pieniądze i władzę Burżuazja jest właścicielem fabryk, ziemi Według Marksa to grupa ludzi, która nie pracuje, ale zarabia pieniądze Samo posiadanie kapitału pozwala im na jego zwiększanie jednak burżuazja jest mniejszością, a proletariat to ogromna większość. Dlatego Marks wyobraża sobie, że sprawy potoczą się tak, że większość w końcu podniesie głowę i stworzy rząd, który wybierze spośród siebie. Stworzą rady. Po rosyjsku rada to znaczy Sowiet. I ten rząd złożony z rad będzie rozdzielał między ludzi to, co wyprodukował proletariat. Marks uważał, że świat będzie zmierzał w kierunku komunizmu i będzie się będzie ewoluował w naturalny sposób, aż wszyscy będą mieli to, czego potrzebują. I tyle, ile potrzebują. Piękna wizja, ale niestety całkowicie utopijna. Całkowicie nierealna. Leninowi spodobała się ta koncepcja. Lenin był wtedy w Szwajcarii. I zapoznał się z tymi koncepcjami, nowymi myślami Marksa. Ale Lenin nie zamierzał czekać, aż komunizm nastąpi niejako automatycznie w drodze ewolucji. Lenin powiedział, że jeżeli będziemy czekać, aż komunizm nastąpi naturalnie, to wcześniej wszyscy umrzemy. Potrzebujemy dyktatury proletariatu. Proletariat musi przejąć władzę i przy pomocy partii, Siły militarnej Dyktatury Najpierw wprowadzić socjalizm Aby w końcu ostatecznie Dotrzeć do komunizmu Gdzie każdy będzie pracował tyle ile chce Będzie za to dostawał to czego potrzebuje I wszystko będzie wspólne I ludzie będą dzielić się wspólnymi zasobami <grym> W skrócie można powiedzieć, że Lenin to taki Marks, który ma karabin Okej, okay, dobrze, więc mm, wiemy już co to jest marksizm, leninizm Możemy więc wracać do naszej historii W 1916 roku jest już bardzo niespokojnie w Pietrogrodzie Czyli w dawnym Petersburgu Nazwę zmieniono, bo brzmiała po niemiecku a z powodu I wojny światowej Niemcy byli znienawidzeni Pamiętacie, żona cara to Niemka Ok, Dasburg to po niemiecku miasto A Gorod to po rosyjsku też miasto Więc zmieniono nazwę Petersburg I teraz to samo miasto nazywało się Piotrogród Zresztą potem zmieniono nazwę na Leningrad Tak jak mówiłem, w Piotrogrodzie było niespokojnie Robotnicy strajkowali Powoli zaczynała się rewolta Niszczono pomniki cara Robiło się naprawdę gorąco Car oczywiście się wkurzał, więc kazał zaostrzyć reżim Było dużo aresztowań, dużo ofiar ale armia cara miała coraz więcej wątpliwości Przecież żołnierze to tacy sami biedni ludzie jak robotnicy Dlaczego mieliby strzelać do robotników? Sami widzicie, coś musiało się wydarzyć Car miał wielkie problemy i podobno na skutek tego nawet popadł w depresję Czas mija i mamy już rok 1917. W styczniu i w lutym w Piotrogrodzie czas mierzy się od strajku do strajku. Które były te strajki, były wspierane przez polityczną opozycję cara. W Piotrogrodzie nie było chleba. Pamiętajcie, jest zima. Jest mróz, jest śnieg. Nie można dowieść chleba do ludzi. Nie ma mąki. Coraz więcej ludzi wychodzi na ulicę. Ludzie głodują, umierają z głodu, zaczynają protestować. W lutym w Piotrogrodzie wybuchły rozruchy. Najpierw 100 tysięcy robotników wyszło na ulicę, a po kilku dniach w manifestacji brało udział. 300 tysięcy ludzi Car ze swoją rodziną Mieszkali w tym czasie W carskim siole W swoim pałacu Który był oddalony trochę od Piotrogrodu I jak się wydaje Wciąż Chyba nie do końca Zdawał sobie sprawę Z powagi sytuacji Był jakby Oddzielony Od rzeczywistości Coraz więcej wojska przechodziło na stronę rewolucjonistów i wkrótce car Mikołaj II był zmuszony do abdykowania. Carem został jego młodszy brat Michał, ale tylko na jeden dzień. Następnego dnia zrzekł się korony i oddał władzę dumie. W ciągu kilku dni rewolucji w lutym 1917 roku trzystuletnia monarchia Romanowów dlaczego? bo nikt nie chciał jej bronić nikt nie chciał tracić życia za cara i jego rodzinę ludzie mieli tego już dość zatem car traci władzę, którą przejmuje nowo utworzony rząd tymczasowy Musimy powiedzieć, że to był rząd demokratyczny. Oczywiście to była rosyjska burżuazja. Oni chcieli wolnych wyborów, chcieli własności prywatnej, chcieli kapitalizmu. Ogłoszono amnestię i termin demokratycznych wyborów. Ogłoszono wolność słowa. Jak widzicie, to były koncepcje. Demokratyczne, ale to był rząd burżuazyjny. Jednocześnie robotnicy również chcieli mieć władzę. Władze miały również rady robotnicze czyli Sowieci, którzy reprezentowali robotników i chłopów. To właśnie Sowieci żądali uwięzienia cara. Krótko mówiąc, w marcu car i jego rodzina zostali uwięzieni w pałacu w carskim Siole To był areszt domowy Car nie mógł opuszczać pałacu I co dzieje się dalej? Pamiętamy, że wciąż trwa pierwsza wojna światowa Dla Rosji sytuacja wygląda tragicznie Wojna z Niemcami i jednocześnie wewnętrzne niepokoje społeczne Niemcy oczywiście obserwowali wydarzenia w Rosji I prawdopodobnie mieli nadzieję na podpisanie z rządem tymczasowym rozejmu Prawdopodobnie gdyby do tego rozejmu doszło Świat dziś wyglądałby zupełnie inaczej Być może mielibyśmy demokratyczną Rosję już na początku XX wieku jednak rząd tymczasowy chciał dalszego udziału w wojnie i to był ogromny błąd. Ludzie byli wkurzeni, mieli demokrację, ale nie mieli chleba, a kraj był w wojnie z Niemcami. Jak myślicie, co postanowili Niemcy? Niemcy oczywiście postanowili wesprzeć Przeciwnika rządu tymczasowego Postanowili wesprzeć działania rewolucyjne Postanowili wesprzeć Sowietów Czy ja mówiłem już, że Lenin był w tym czasie Na emigracji w Szwajcarii? Otóż Lenin był zesłany przez cara na Syberię A potem wyjechał do Europy Zachodniej I mieszkał w Szwajcarii Lenin był sprytny Dał propozycję Niemcom Pomóżcie mi wrócić do Rosji, a ja załatwię, że Rosja podpisze z wami rozejm. I tak się stało w kwietniu, w zamkniętym pociągu przez całe Niemcy. Lenin i jego 40 kolegów przyjechał do Finlandii, a potem dostał się do Rosji. Niemcy sfina sfinansowali tę podróż, pomogli, żeby Spokojnie Lenin i jego koledzy przejechali do Rosji W lipcu 1917 roku w Piotrogrodzie odbywają się wielkie demonstracje Przeciwko rządowi tymczasowemu Ludzie znowu wychodzą na ulicę Szybko narasta kryzys ekonomiczny, przestępczość Na froncie niemiecko-rosyjskim dochodzi do dezercji To zrozumiałe, że żołnierze mają już dość tej wojny To była pierwsza okazja do rewolucji Ale bolszewicy nie byli jeszcze na to gotowi Dopiero w październiku, równo 100 lat temu Doszło do ostatecznej rewolucji nie wiem czy rozumiecie to, ale rewolucja październikowa Nie była bardzo krwawa To nie było tak jak we Francji Że na ulicach lała się krew To nie było tak jak w lutym Kiedy wszystko wydarzyło się spontanicznie Wtedy był chaos Obalono cara i powstał chaotyczny rząd tymczasowy Tym razem w październiku wszystko było doskonale przygotowane Nie musiała lać się krew Lenin i Trocki mieli swoich ludzi w większych miastach Którzy głosowali za Sowietami, za Radami W ten sposób powstał Związek Sowiecki Demokratyczny rząd tymczasowy został obalony. Już nie było Rosji. Nowy kraj nazywał się po polsku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Po rosyjsku Sojusz Sowieckich Socjalistycznych Republik. Rosja przestała istnieć. Zatem mamy Związek Sowiecki z Leninem, dyktatorem Na jego czele Jak wam się to podoba? W końcu rewolucja dobiegła do końca Ale to dopiero początek problemów Dla milionów ludzi Sowieci podpisali rozejm z Niemcami W zamian za rozejm Sowieci oddali Niemcom swoje zachodnie ziemie Między innymi ziemie na terenie dawnej Polski. Dzięki temu, gdy Niemcy przegrali ostatecznie wojnę, mogła powstać niepodległa Polska. Ale dziś nie o tym, nie o niepodległości Polski opowiadam. Dziś opowiadam o rewolucji październikowej. Jakie są więc jeszcze rezultaty tej rewolucji? Przede wszystkim mamy tu efekt „wow! Hej, mamy XX wiek, obudźcie się, świat się zmienia Komunizm zaczyna rozlewać się na świat Stany Zjednoczone i alianci starają się zatrzymać komunizm Ale wracając do Rosji Wyobrażacie sobie jak bolszewicy wkurzyli burżuazję Wkurzyli wielkich posiadaczy ziemskich, właścicieli fabryk Burżuazja nie chciała łatwo oddać swoich majątków. To chyba jasne. Zatem wkrótce musiało dojść do wojny domowej między białymi i czerwonymi. Biali byli wspierani finansowo przez Stany Zjednoczone, przez Japonię, Wielką Brytanię i ta wojna trwała przez kolejne pięć lat. Czerwoni to oczywiście wojska sowieckie. Wyobrażacie sobie. Głód, miliony zabitych, śmierć, chaos i destrukcja. Jednak w końcu Sowieci przejmują kontrolę nad całym krajem. Zostają zlikwidowane wszystkie inne partie polityczne. Pozostaje tylko jedna partia. Partia, która rządzi krajem. Znowu mamy dyktaturę Tym razem dyktatorem nie jest car Tym razem dyktatorem jest partia A właściwie osoba na szczycie tej partii Demokracja, pluralizm, wolność słowa To wszystko zostaje zakazane Nie ma, koniec Zapytacie co stało się z carem w kwietniu caryca z córką wyjechały pociągiem, pociągiem z carskiego sioła do Moskwy, ale pociąg został zatrzymany w Jekatyrenburgu. Wkrótce cała rodzina carska została zamknięta w dwupiętrowym domu w centrum miasta. Car miał oczywiście nadzieję, że Biali ocalą jego samego i jego rodzinę. Wtedy car mógłby stanąć na czele Białych. I kontrrewolucji Tego oczywiście bardzo bali się bolszewicy Bolszewicy nie chcieli, żeby pozostał Ktokolwiek z rodziny Romanowów Nie mogli pozwolić na to Żeby ktoś z Romanowów stanął na czele białych Dlatego 17 lipca 1918 roku Zamordowano cara i jego rodzinę Po prostu ich zastrzelono Zaraz po tym, jak Związek Radziecki przestał brać udział w wojnie, do wojny z Niemcami wkraczają Stany Zjednoczone, które wcześniej nie chciały brać udziału w tej wojnie. Oczywiście pozwala to na szybsze zakończenie wojny i jednocześnie jest to początek, początek ekspansji polityki Stanów Zjednoczonych na cały świat. Początek znacznego wpływu USA na politykę światową. Można powiedzieć, że właśnie dzięki Sowietom Stany Zjednoczone, z kraju, który był trochę w izolacji, stał się najważniejszym graczem w polityce światowej. Co za ironia losu. Amerykanie mogą podziękować. Komunistom za to Świetnie moi kochani Tak to było Sto lat temu A Rasputin? Zapytacie Piotr, ale Nie opowiedziałeś o Rasputinie Moi drodzy Historia Rasputina jest Bardzo zagadkowa już wam opowiadam: Raz Putin urodził się na zachodzie Syberii mm, około 1870 roku. Nie wiemy dokładnie kiedy. Miał żonę i troje dzieci, jednak po pięciu latach znudziło mu się małżeństwo. Zostawił żonę i podróżował po Rosji jako mnich. Jeździł od klasztoru do klasztoru, od kościoła do kościoła. W jednym, w zasadzie od cerkwi do cerkwi Bo tak nazywają się kościoły w Rosji W jednym z klasztorów spotkał mnicha Makarego Nauki tego mnicha, mnika, mnicha Makarego Wywarły na Rasputinie wielki wpływ Rasputin dużo podróżował i spotykał się Z przedstawicielami religijnymi Powoli zyskał sławę jako jasnowic, czyli ktoś, kto przewiduje przyszłość Był przez jednych kochany i równocześnie nienawidzony przez innych W 1905 roku Rasputin dostał się na dwór carski Tak się składa, że najmłodszy syn cara, Aleksy, był chory na hemofilię jego matka, caryca, robiła co mogła, żeby wyleczyć syna I kiedy usłyszała o Rasputinie Od razu kazała ściągnąć go na dwór Przyprowadzić na dwór I tak się stało, Rasputin był coraz częstszym gościem na dworze carskim Pewnego dnia, gdy Aleksy miał krwotok Rasputin modlił się przy jego łóżku i Krwotok cudownie zniknął. Od tej pory Rasputin przebywał bez żadnych przeszkód w otoczeniu Cara. Miał wielki wpływ na Caryce. A Caryca oczywiście na Cara. Więc pośrednio Rasputin miał wpływ na Cara i na politykę. Po rozpoczęciu I wojny światowej, stał się doradcą na dworze Cara. Część bogatych arystokratów kochała Rasputina Ale często bywał u arystokratów na, w ich domach I miał romanse z ich kobietami Więc byli też tacy, którzy go nienawidzili Musicie wiedzieć, że Rasputin miał wiele romansów Kiedyś porzucona przez niego kobieta Dźgnęła go nożem w brzuch Ale... Nic się nie stało, Putin bardzo szybko wyzdrowiał Podczas nieobecności cara Rasputin miał ogromny wpływ na decyzje wojskowe I wygląda na to, że opozycja miała już tego dość Postanowiono przeprowadzić kolejny zamach Zwabiono go do pałacu, jednego z arystokratów I poczęstowano zatrutymi ciasteczkami i winem Ale Rasputin To był silny człowiek Zamiast umrzeć tylko trochę osłabł Zamachowcy Jednak nie dawali Za wygraną I strzelali wiele razy Do Rasputina Nie było łatwo go zabić Dopiero rozbicie Drewnianą pałką jego głowy Pozbawiło go Życia Potem zamachowcy zawieźli Rasputina nad rzekę i utopili go. Okazało się jednak, że widział to przypadkowy świadek. Na początku nikt nie chciał wierzyć w to, ale po wyłowieniu ciała z rzeki okazało się, że faktycznie to był Rasputin. Pogrzeb odbył się w pałacowym parku w carskim siole. Caryca włożyła do trumny ikonę, po rewolucji w lutym 1917 roku i obaleniu monarchii, pamiętacie, mówiłem o tym, nowy rząd nakazał wydobycie trumny z ciałem i spalenie trumny i prochy Rasputina rozwiano na wietrze. I tak się kończy historia Rasputina. I wydaje mi się, moi kochani, że to byłoby na tyle Tak kończy się również historia rewolucji październikowej I w ten sposób zaczyna się historia władzy komunistycznej Ale to już temat na zupełnie inną opowieść Mam nadzieję, że Dobrze się bawiliście, że historia była dla was ciekawa, że miło spędziliście czas A przy okazji to było dobre ćwiczenie języka polskiego Jeśli nie chcecie czekać dwa tygodnie na następny podcast To zapraszam was do słuchania poprzednich podcastów Każdy kto należy do klubu VIP ma dostęp do wszystkich tekstów Zatem macie plik audio, macie tekst ale oczywiście to nie wszystko. W klubie VIP znajdziecie ponad 400 filmików z moimi wyjaśnieniami, znajdziecie webinary, a także czytam wam książki. Ostatnio czytałem bajkę o Królowej Śniegu Hansa Christiana Andersena. Zapraszam was do klubu VIP. Jeśli jesteście na średnim poziomie, to naprawdę polecam wam. Nie kosztuje dużo, miesięcznie tyle co cztery kawy w kawiarni To naprawdę niewiele Tak mi się przynajmniej wydaje Kochani, dziękuję wam za dziś Bardzo mi miło, że mnie słuchacie Gratuluję wszystkim, którzy dotrwali do końca Dziękuję i zapraszam następnym razem Pa, pa.